Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ten materiał jest merytoryczną odpowiedzią na wezwanie do tablicy, ponieważ niejako zostałem do niej wezwany przez Karola Wilkosza na mojej grupie. Zapraszam, grupa Task Force hashtag L. Karol Wilkosz wrzucił 28 stycznia o 19.05 na swojego fejsika taki post razem z filmikiem, filmik sobie zaraz obejrzymy, najpierw odniesiemy się do postu, będziemy komentować na bieżąco. Dla zbyt wielu osób ironia ukazana w wideo jest prawdziwa, ale zwróćmy uwagę na coś innego. W roku 2020 zmarło o ponad 76 tysięcy osób więcej niż w 2019. Z powodu pandemii oficjalnie zmarło w Polsce 29,1 tysiąca osób. Część z nich z powodu hehehejusa, a część miała także choroby współistniejące. Teraz pytanie, na co zmarły pozostałe 45 tysięcy Polaków? Część niezdiagnozowanego kohohoho? A zapewne lwia część z powodu utrudnionego dostępu do lekarzy i szpitali. Jest on spowodowany fatalnym stanem służby zdrowia i pozostawieniem szpitali na leczenie jednej choroby. Ale to nie wszystko! Liczba zgonów na milion mieszkańców w Polsce nie różni się znacznie od krajów, które z Hehajrusem tak aktywnie nie walczyły. W Polsce mamy obecnie 964 zgony na milion mieszkańców, a w Szwecji 1137, w Brazylii 1033. Dla uczciwości przyznam, że jest ona lepsza niż w kilku krajach, które aktywnie walczą z Heajrusem, na przykład w Belgii mamy ich 1802, a w Czechach 1487. Nasza strategia miała się oprzeć na doczekaniu w lockdownie do wynalezienia szczepionki i szybkiego zaszczepienia Polaków, aby wybudować odporność stadną. Tyle, że teraz brakuje szczepionek, a my dalej nie wiemy jak długo szczepionka chroni przed zakażeniem i nie wiemy czy nowe odmiany Heheusa okażą się na nią odporne. Więc może najwyższy czas zmienić strategię, otworzyć gospodarkę i pogodzić się, że z wirusem nie wygramy. My musimy nauczyć się z nim żyć. Okej, okay, to najpierw odpowiedź na pościg. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że Hechairus nie jest morderczy, jest po prostu szkodliwy. Na jakiej zasadzie to działa? Między innymi dobrze to zobrazowała pewna dziennikarka TVN-u, Izabela Koprowiak. Ona wspominała, że była osobą, która była dosyć aktywna. Między innymi wspinała się w górach na Giewont. Także na Rysy, kojarzycie ogólnie takie dosyć wysokie pagórki, na których wejście wymaga nie lada kondycji. Po wejściu ze szpitala nie była w stanie nawet zejść ze schodów. Musiała korzystać z windy. Mało tego, nie była w stanie nawet odkurzać. Odkurzanie sprawia, że babka, która kicała jak kozica po górach dostaje zadyszki musi sobie usiąść, odpocząć. I tutaj mówimy o babce, która ma dobrą kondycję. A teraz wyobraźcie sobie, co coś takiego może zrobić z takim typowym Januszem, dla którego wyprawa do sklepu to jest wyprawa życia. Przypominam też przy okazji, że służba zdrowia w Polsce jest służbą powszechną, państwową. Czyli innymi słowy, każdy, kto przejdzie hechajrusa i przeżyje, będzie z niej korzystał w przyszłości. Jako, że konfederaci bazują w większości przypadków na gospodarce i na gospodarce tylko i wyłącznie postrzegają rzeczywistość, wobec tego postaram się na gospodarcze przetłumaczyć. Uszkodzenia związane z kondycją dla szerokiej grupy ludzi w wieku produkcyjnym może spowodować sparaliżowanie po pierwsze systemu zdrowotnego, po drugie sparaliżowanie Gospodarki. Dlaczego? Ponieważ taka osoba nie jest w stanie wykonywać pracy fizycznej. A przypominam, w większości przypadków praca właśnie na tym polega. Najlepsze, lepsze, ale przecież oni mogą się spełniać w pracy biurowej. Racja, tylko zwracam jedną małą uwagę, że większość ludzi, którzy się zarażają, to nie są ludzie, którzy zarazili się poprzez to, że na przykład pracowali jako korpo szczurek i się zarazili od kolegi. W większości przypadków to są kasjerzy, kurierzy, personel medyczny i inne zawody, które się zajmują pracą fizyczną. I już teraz, przy obecnym stanie, widać ten problem. A teraz sobie wyobraźcie, że całkowicie puszczamy wodę, na zasadzie walić to wszystko. Otwieramy i udajemy, że nic się nie dzieje. Po pierwsze, około w 3 dni wszystkie szpitale padną. Nie z tego powodu, że heheirus, tylko z tego powodu, że naraz wszyscy rzucą się i nie będzie gdzie organizacyjnie przetrzymywać wyizolowanych przedstawicieli chorych na heheirusa. Przypominam też, jak działają szpitali, ale że siedzisz i czekasz w poczekalni razem z innymi, czyli innymi słowy, goście z poczekalni mogą się zarazić od ciebie, albo ty, jak jeszcze nie masz tej choroby, możesz się zarazić od nich. Po drugie, jak już wspomniałem, będziemy mieli bandę ptaków z przetrąconymi skrzydłami, czyli ludzi, którzy całe życie pracowali fizycznie, całe życie pracowali w jednym zawodzie, są wykwalifikowani tylko do robienia jednej rzeczy i naraz choroba przekreśliła ją jedną wielką, grubą kreską. Co się wtedy robi? Tak, moi drodzy, renta! Jak myślicie, jak będzie wyglądał budżet Polski, kiedy okaże się, że około, no plus minus, nawet choćby 5% społeczeństwa pójdzie naraz na rentę? Tutaj pozwolę sobie zacytować wujka foliarza... To wszystko pierdolnie i nie zrozumcie mnie źle nie na zasadzie ekonomicznej, tylko na zasadzie struktury społecznej. Ponieważ problem z korwinistą jest zawsze ten sam, jako punkt odniesienia zawsze traktuje gospodarkę. Tymczasem gospodarka jest płynna, gospodarka jest zmienna i gospodarka działa na zasadzie umowy. My się umówiliśmy, że ktoś ma jakieś długi, my się umówiliśmy, że to co robimy coś znaczy, my się umówiliśmy, że na przykład wydrukowana kartka ze zdjęciem króla polskiego jest warta tyle i tyle. To jest umowa społeczna i każda umowa społeczna może być wykreowana od nowa. Dlaczego? Ponieważ im większa liczba ludzi istnieje i wierzy w jakieś przekonania, tym bardziej one są realne. Przykładowo, ja wierzę, że mój kolega ma u mnie dług, wisi mi dychę. Ponieważ w szkole, dawno temu w podstawówce, pożyczyłem mu dychę. I teraz są dwa punkty odniesienia. Mogę po tych 20 latach podejść do niego do domu, powiedzieć mu, że oddawaj moją dychę? Albo możemy obydwaj dojść do wniosku, że to było dawno, zmieniła się koniunktura, zmieniła się nasza stabilność ekonomiczna, ponieważ teraz reprezentujemy inny poziom majątności, kiedyś dla nas dycha to był majątek, teraz zarabiamy po parę tysięcy. I co? I w tym momencie teoretycznie on ma u mnie dług, tylko że ja nie uznaję tego długu, on nie uznaje tego długu, razem zgodziliśmy się, że ten dług po prostu nie istnieje, wobec tego w tym momencie ten dług... Nie istnieje, zniknął. Na tej samej zasadzie został pokonany wielki kryzys. Tylko wiecie, na troszkę bardziej skomplikowanej stopie, ponieważ firma A zdeponowała pieniądze u firmy B Ponieważ U stwierdziła, że chce coś kupić, firma B opłaciła firmę C, firma C zapłaciła firmie D, firma D opłaciła firmę B, a potem przyszła firma A, stwierdziła, że jednak nic nie chce kupić, zabiera pieniądze z firmy B. Wszyscy są opłaceni, teoretycznie nikt nic nie zyskał, nikt nic nie stracił. Dlaczego? Ponieważ wszyscy się umówili. Tymczasem rzecz, której nijak nie odbudujemy, to społeczeństwo. Jeśli pewna część społeczeństwa stale będzie niezdolna do podjęcia pracy, to jakichkolwiek machinacji ekonomicznych byśmy nie robili, nawet jakbyśmy stanęli na głowie, nie przywrócimy ich do zawodu. Grupa ta będzie generować tylko i wyłącznie koszta w jakimkolwiek rozdaniu ekonomicznym. Z tego właśnie powodu w każdym kraju są obostrzenia, ponieważ kraje mają na celu zminimalizowanie tej warstwy, która cały czas będzie wymagać opieki. To nie jest tak, że skończy nam się hecha i i będzie wszystko po staremu. Właśnie nie. Z tego powodu, o którym wspomniałem, wobec tego zadaniem każdego rządu jest utrzymywanie jak największej liczby osób zdolnej do podjęcia pracy w przyszłości. Teraz uwaga, dlaczego kraje takie jak Szwecja, Białoruś, czy też Brazylia mają to daleko i głęboko? Zaznaczam, nie bez powodu wybrałem te kraje, ponieważ one reprezentują trzy różne podejścia. Białoruś jest to podejście ignoranckie. Ich przywódca, podobnie jak Boris Johnson w poprzednim roku, jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo, podchodzi totalnie z ignorancją kompletną do tematu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze nie ma pełnego oglądu sytuacji, po drugie nie ma nikogo, kto by go uświadomił o pełnym oglądzie sytuacji. Po trzecie, nawet jeśli tacy ludzie istnieją i chcieliby na przykład go uświadomić, to boją się zrobić tego, ponieważ mogą się spotkać z konsekwencjami. Podobnie to działało w Brytanii, tylko na całe szczęście UK ma premiera, a nie dyktatora i premier na własnej skórze bardzo szybko zweryfikował swoje poglądy. Dlaczego z kolei Brazylia ma gdzieś obostrzenia? Z tego powodu, że de facto to władze nie mają kontroli nad krajem. W Brazylii w większości przypadków rządzą lokalne gangi oraz mafie, które mają swoje grupy interesów i które nie respektują zarządzeń rządowych. Zarządzenia rządowe są w większości przypadków pudrowaniem nosa. Brazylia nie jest w stanie nawet podjąć walki z plagą rabunków, a co dopiero mowa o prawdziwej pladze. Z tego też powodu między innymi pochwalam wszelkie możliwe obostrzenia ze strony pisów wprowadzane oraz egzekwowane twardą, żelazną ręką. I z dokładnie tego samego powodu potępiam wszystkie zachęcenia konfederatów do obywatelskiego nieposłuszeństwa. A ludzi, którzy walczą z obostrzeniami oraz policją i sanepidem nazywam bandą debili. I wreszcie mamy wzór Rodingera, czyli Szwecję. Dlaczego? Ponieważ dla korwinistów równocześnie Szwecja jest wzorem, który trzeba naśladować, ale z drugiej strony jest także ostoją tego złego socjalizmu, którego trzeba za wszelką cenę unikać. Jak już wielokrotnie wspominałem, konfederaci według mnie patrzą na ten kraj pod względem wybiórczym. Czyli innymi słowy mamy zdyscyplinowane społeczeństwo, którego zdyscyplinowanie polega na poczuciu kolektywu. I tak się składa, że kolektywizm jest socjalistyczny. Jeśli chodzi natomiast o dystans społeczny, jest to kwestia kulturowa wynikająca z kręgu krajów nordyckich. Jeśli jeszcze mówimy o karności, to wynika ona z kwestii takoż kulturowych. Jakakolwiek próba kalkizacji systemu, który sprawdza się w innym kręgu kulturowym do innego kręgu kulturowego jest według mnie debilizmem. Dlatego też m.in. wyśmiewam Polonusów, którzy chcieliby, aby polskie społeczeństwo było jeden do jeden z amerykańskim. Tutaj sytuacja jest dokładnie ta sama. Korwiniści chcieliby skopiować jedno do drugiego, a tak się nie nie da. Głównie dlatego, że naród polski nie jest narodem karnym, jest narodem wręcz przeciwnym, kombinatorów. Przepisy za każdym razem są wykonywane niedbale, a z czasem w ogóle ignorowane. Pojęcie dystansu społecznego oraz przestrzeni osobistej nie istnieje. Polacy mają inwazyjną metodę relacji społecznych. Brak zasad oraz weryfikacji ścisłego ich przestrzegania w takim społeczeństwie jest przepisem na mieszankę wybuchową. Co do filmiku, to jest on głupawym przekoloryzowaniem. Na zasadzie wszystko się wali, ale... Hej, przynajmniej nie mamy i Rusa. W takim razie niestety na koniec jestem zmuszony nakreślić pewną sytuację, wyobraźcie sobie. Polska, rok 2020, wszystko jest pootwierane, wzrost ekonomiczny jest najwyższy w całym świecie. Na Wall Street to Polskę kojarzą nie z bielą i czerwienią, tylko z zielenią. W Polsce po dojściu do wniosku, że obostrzenia są bez sensu, rząd PiS podał się do dymisji. Rządzi Konfederacja z koalicją porozumienia, niestety bez Gowina, no bo Gowin wziął se i umarł na hehehejrusa. Korwin niestety tak samo, Dziambor również, ponieważ drugi raz się zaraził i już niestety tego nie przeżył, ponieważ Państwowej Służby Zdrowia nie było, a on akurat nie miał kasy, żeby się leczyć prywatnie. Na Zgromadzeniu Narodowym niestety nie było kworum, ponieważ większość posłów nie dała rady przyjść, ba, większość przez zdrahaną kondycję nie dała rady nawet zejść ze schodów swojego mieszkania, nie mówiąc o takich rzeczach jak schylenie się i zawiązanie buta. Zgromadzenie niestety było niezbędne, ponieważ 20 milionów Polaków zgłosiło podanie o rentę, wynikającą z powikłań spowodowanych przejściem hecha Rusa. Właściwie jedyna grupa społeczna, która nie przeszła tego, dziadostwa to przedsiębiorcy oraz kuce. Kuce głównie dlatego, że siedziały całe życie w piwnicy na garnuszku u rodziców, a przedsiębiorcy dlatego, że całe życie siedzieli sobie na tyłku i nawet nie przychodzili do zakładu weryfikować jak przebiega praca, ponieważ dopóki zysk kreował się i leciał w górę, nie było takiej potrzeby. Miejsca po starych pracownikach są zajmowane przez młodzież szkolną oraz kuce, które pracują za złoty 20 za godzinę. Ale brak jakichkolwiek perspektyw w przyszłości na rozwój oraz cień wypłacany a 20 milionom osób świadczeń socjalnych nie zraża rządu, ponieważ premier rządu powtarza przynajmniej nie mamy obostrzeń.